No, no to możemy kupić ci mundurek, rzekł Hagrid, wskazując na szyld Madame Malkin szaty na wszystkie okazje. — Posłuchaj, Harry. Chyba nie masz nic naprzeciw, żebym skoczył sobie do dziurawego kotła na szklaneczkę czegoś mocniejszego. Nie znoszę tych wózków u Gringota. Wciąż wyglądał nie najlepiej, więc Harry wszedł do sklepu Madame Malkin sam, nie czując się zbyt pewnie. Madame Malkin była przysadzistą, uśmiechniętą czarownicą ubraną na fiołkowo-różowo. — Hogwart, tak, kochasiu — powiedziała zaledwie Harry, otworzył usta. — Ostatnio wielu was mnie odwiedza. Właśnie dopasowujemy szatę innemu młodzieńcowi, który też tam się wybiera. — w głębi sklepu stał na stołku chłopiec o bladej, chudej twarzy, a inna czarownica upinała na nim długą, czarną szatę. Madame Malkin kazała haremu wejść na drugi stołek, włożyła mu przez głowę szatę i zaczęła zaznaczać szpilkami właściwą długość. – Cześć – powiedział chłopiec. – Też do Hogwartu? – Tak. – Ojciec kupuje mi książki w sąsiedniej księgarni, a matka szuka różdżki. — oznajmił chłopiec. — A potem namówię starych, żebyśmy odwiedzili sklep z miotłami wyścigowymi. Nie rozumiem, dlaczego na pierwszym roku nie można mieć własnych mioteł. Będę musiał naciągnąć ojca na któryś z najnowszych modeli, a potem jakoś ją przemycę do Hogwartu. — Haremu nagle przypomniał się Dudley. — A ty masz własną miotłę? — zapytał chłopiec. — Nie. W ogóle grasz w Quidditcha? — — Nie — wyznał Harry, zastanawiając się, co to może być. — Bo ja gram. Ojciec uważa, że byłoby hańbą, gdyby mnie nie wybrano do drużyny, a ja się z nim zgadzam. Wiesz już, w jakim będziesz domu? — Nie — powtórzył po raz trzeci Harry, czując się coraz głupiej. — No, nikt tego nie wie, zanim się tam nie znajdzie, ale ja na pewno będę w Slytherinie, jak wszyscy z naszej rodziny. Wyobraź sobie, że trafisz do Hufflepuffa. Ja bym chyba rzucił budę, a ty... Mhm, mm mruknął Harry, żałując, że nie potrafi powiedzieć nic ciekawszego. Patrz, ale facet, zawołał nagle chłopiec, wskazując na frontowe okno. Stał tam Hagrid, uśmiechając się do Harego, pokazując mu dwa wielkie lody i dając do zrozumienia, że nie może z nimi wejść. To Hagrid, powiedział Harry, uradowany, że wie o czymś, o czym nie wie ten chłopiec. Pracuje w Hogwarcie. O tak, słyszałem o nim, jest czymś w rodzaju służącego, no nie? Jest gajowym, odpowiedział Harry. Czuł, że coraz mniej lubi tego chłopca. Tak, tak, tak, teraz sobie przypominam, słyszałem, że jest, no, dzikusem. Mieszka w chacie na skraju parku i wciąż się zalewa w trupa. Próbuje coś wyczarować, ale zwykle udaje mu się tylko potrafić palić swoje łóżko. Uważam, że to równy gość, rzekł chłodno Harry. Naprawdę? Zdziwił się chłopiec nieco kpiącym tonem. A dlaczego jest z tobą? Gdzie są twoi rodzice? Nie żyją, odrzekł krótko Harry. Nie miał ochoty zwierzać się temu chłopcu. O, bardzo mi przykro, powiedział chłopiec, choć ton jego głosu wcale na to nie wskazywał. Ale byli jednymi z nas, prawda? Matka była czarodziejką, a ojciec czarodziejem, jeśli ci o to chodzi. Bo ja uważam, że obcych nie powinni w ogóle wpuszczać do Hogwartu, a ty? Oni są zupełnie inni i nigdy nie staną się tacy jak my. Niektórzy z nich nie wiedzą nic o Hogwarcie, dopóki nie dostaną listu. Masz pojęcie? Uważam, że te sprawy powinny być zarezerwowane tylko dla starych czarodziejskich rodów. A ty jaki masz przydomek rodowy? Na szczęście, zanim Harry zdążył coś odpowiedzieć, Madame Malkin oznajmiła. Gotowe, kochasiu. Harry rad, że znalazł się pretekst, by przerwać tę głupią rozmowę, zeskoczył ze stołka. No, to cześć, chyba się zobaczymy w Hogwarcie pożegnał się z nim ten okropny nudziarz. Harry był trochę nieswój, kiedy jadł lody, które kupił mu Hagrid, czekoladowe i truskawkowe posypane wiórkami orzechowymi. E, — Czy coś się stało? — zapytał Hagrid. — Nie, nic — skłamał Harry. Wstąpili do jakiegoś sklepu, żeby kupić pergamin i pióra. Harry odzyskał nieco humor, kiedy znalazł butelkę atramentu zmieniającego kolor Podczas pisania wyszli ze sklepu, a Harry zapytał Hagridzie, co to jest Quidditch? Holipka, Holipka, Harry, wciąż zapominam, że ty tak mało wiesz <śmiech> Nie wiesz, co to jest Quidditch? — No, dobra, nie wiem, ale nie musisz mi jeszcze bardziej dokładać. I opowiedział mu o bladym chłopcu, którego poznał u Madame Malkin. I mówił, że ludzi z rodzin Mugoli w ogóle nie powinno się tam wpuszczać. — Ale ty nie jesteś z rodziny Mugoli. Gdyby wiedział, kim ty jesteś, Harry, jeśli jego rodzice są z naszych, to on zna twoje imię od urodzenia. — Widziałeś, co się działo w dziurawym kotle, nie? Wiem w każdym razie jedno. Niektórzy z najlepszych w tej branży byli jedynymi czarodziejami w swojej rodzinie, a nawet w ciągu kilku pokoleń Mugoli. Wystarczy wspomnieć twoją matkę i wystarczy popatrzeć, kim jest jej siostra. Więc co to jest, Quidditch? To jest nasza gra. Gra czarodziejów. To jest coś jak, jak piłka nożna w świecie Mugoli. No, każdy wie, co to jest Quidditch. W to się gra w powietrzu na miotłach i są cztery piłki. Hollipka nie jest tak łatwo wyjaśnić zasady. A co to jest Slytherin i Hufflepuff? Szkolne domy. I są cztery. Wszyscy mówią, że w Hufflepuffie są same niezdary, ale założę się, że trafię do Hufflepuffa. Powiedział ponuro Harry. Lepszy Hufflepuff niż Slytherin, rzekł Hagrid złowieszczym tonem. Z tych, co zeszli na złą drogę, każdy był w Sliterinie. Sam wiesz, kto też tam był. To wol. Y — Przepraszam, sam wiesz, kto był w Hogwarcie? — Wiele lat temu. Weszli do księgarni. Wzdłuż ścian były tam półki od podłogi do sufitu, a na nich księgi oprawione w skórę, wielkie jak płyty chodnikowe, maleńkie książeczki oprawione w jedwab, rozmiarów, znaczków pocztowych, książki pełne dziwnych symboli i kilka książek, w których nic nie było. Chyba nawet Dudley, który nigdy nic nie czytał, chciałby wziąć niektóre z nich do rąk. Hagrid musiał prawie siłą odciągać Harego od grubego dzieła pod tytułem Zaklęcia i przeciwzaklęcia. Oczaruj swoich przyjaciół i pogdem swoich wrogów ostatnimi nowościami. Nagła utrata włosów, galaretowate nogi, język w supeł i wiele, wiele innych pióra profesora Vingictusa Viridiana. Chciałem znaleźć coś, na Dudleya. nie twierdzę, że to zły pomysł, ale nie wolno ci używać czarów w świecie Mugoli, chyba że w bardzo szczególnych okolicznościach, powiedział Hagrid, a zresztą i tak by ci nic nie wyszło, chłopie, trzeba się długo uczyć, żeby osiągnąć taki poziom. Hagrid nie pozwolił kupić haremu kociołka ze szczerego złota. Napisane jest, że ma być cynowy. Kupili też bardzo ładną wagę do odważania składników eliksirów i składany mosiężny teleskop. Potem odwiedzili aptekę, gdzie aż zatykało od okropnego zapachu, który najbardziej przypominał zepsute jajka i zgniłą kapustę. Na podłodze stały beczułki pełne jakiejś galaretowatej masy, na półkach puszki i kosze z ziołami, z sufitu zwieszały się pęczki piór, sznurki kłów i pazurów. Hagrid... Zamawiał u aptekarza podstawowe składniki eliksirów, a Harry oglądał z wypiekami na twarzy srebrne rogi jednorożca, po dwadzieścia jeden galeonów każdy i maleńkie połyskujące oczy żuczków pięć knutów szufelka. Kiedy wyszli z apteki, Hagrid jeszcze raz przejrzał listę Harego. No tak, tak, tak, no to brakuje nam tylko różczki. tak, no i wciąż nie kupiłem ci prezentu urodzinowego. Harry poczuł, że się rumieni, ale przecież nie musisz. Wiem, że nie muszę. Wiesz co kupię ci? Zwierzątko, nie ropuchę. Ropuchy już dawno wyszły z młody. Wyśmialiby cię i osobiście nie lubię kotów, zawsze przy nich kicham. Kupię ci sowe. Wszystkie chłopaki chcą mieć sowy, są bardzo pożyteczne. Zaniosą ci list, co chcesz. Dwadzieścia minut później opuścili centrum handlowe i lopa, mroczny sklep pełen szelestów, łopotów i oczu jarzących się jak klejnoty. Harry dźwigał wielką klatkę z piękną, śnieżną sową, która spała z głową schowaną pod skrzydłem i raz po raz dziękował Hagridowi, jąkając się prawie jak profesor Quirel. — Ależ, ależ daj spokój! — burknął Hagrid. — Nie spodziewaj się wielu prezentów od Dursleyów. No, został nam już tylko Oliwander. Jedyne miejsce, gdzie sprzedają różdżki, a ty musisz mieć najlepszą! —